Jeśli chodzi o temat, to zanim dojdę do tematu, powiem jak to było i dlaczego tu jestem. Otóż kilka dni temu poszedłem do kościoła, bo była msza święta w intencji solenizanta księdza Szymona. Postanowiłem się pomodlić, tym bardziej, że msza święta była no, w jego intencji i odprawiał sam proboszcz. I tak się złożyło, że sam proboszcz zaprosił wszystkich, na imprezę do księdza Szymona i na tę imprezę poszedłem i tam, na tej imprezie no ta kania mnie zaczepiła, Zygmunt, wykład masz? <śmiech> <śmiech> <I> nie mam <śmiech> a o czym pytam? o czystości na pewno nie mam <śmiech> tylko 10 minut to się zgodziłem no i nieopatrznie się zgodziłem bo wiecie co, mało czasu było na przygotowanie starałem się przygotować coś tam na tyle wyjdzie, na ile... to znaczy tak będzie, jak będzie. O czystości. Z tym, że chciałem, żeby to było o czystości. <śmiech> Czystość jest pojęciem bardzo szerokim, bo Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Tu czystość jest czystością dotyczącą serca. Serca, czyli rozumu i woli. W związku z czym od razu tę sprawę przyciąłem i ograniczyłem to tylko i wyłącznie do czystości. W takim sensie, jak to powszechnie, popularnie się rozumie, czyli do czystości zmysłowej. do czystości zmysłowej następnie chciałem, żeby ci, którzy przyjdą na spotkanie gdzie będę głosił ten wykład słuchali mnie bo to jest bardzo miłe, gdy słuchają i sobie pomyślałem to musi być wykład do nich i zrobiłem analizę właściwie kim jesteśmy i wyszło na to, że większość z nas, aczkolwiek nie wszyscy, są to ludzie żyjący samotnie i to nie samotnością na przykład życie konsekrowane czy jakąś inną samotnością, tylko samotnością z przymusu, bo nikt z nas nie chciał być dziewicą konsekrowaną bądź kawalerem konsekrowanym czy księdzem, tylko chcieliśmy mieć normalne życie, ze współmałżonkiem. Ze współmałżonkiem uprawiać miłość małżeńską i żebyśmy żyli długo, szczęśliwie i w małżeństwie. No tak jesteśmy. W większości. Nikt tej czystości takiej samotnej, nikomu nie ślubował. My ślubowaliśmy inną czystość. I w związku z tym napotykamy na pewne problemy, które są dla nas wszystkich, będę już mówił wszystkich, zbieżne. A mianowicie problemy związane z czystością. I właściwie z czystością i właściwie z czystością. Nie taką czystością w ogóle, czystością abstrakcyjną, czystością, tylko z walką o czystość. Także temat dzisiejszego wykładu jest czystość, walka o. O tą czystość. Opiszę stan idealny opiszę stan idealny, ale ograniczę się do, do tylko czystości zmysłowej. Pominę zupełnie te wyższe formy czystości, czyli czystość serca, a więc woli i rozumu. <tryk> Opieram się na dwóch, na trzech książkach. Pierwsza to jest yy, o odwadze życia w czystości. Nie pamiętam nazwiska, yy, to jest do znalezienia, bądź ja mogę na następny raz przygotować. O odwadze życia w czystości napisał yy, Franciszkanin, psycholog z wykształcenia, ale praktyk pracujący w Nowym Jorku z marginesem społecznym, mający doświadczenia z rozbitymi rodzinami, z różnymi tego typu przypadkami. On też napisał drugą książkę, która bodajże tytuł ma chyba Psychologia a Mistyka i tam jest takie lekkie nawiązanie do Jana od Krzyża oraz będę opierał się na książce Drogi na Górę Karmel też Świętego Jana od Krzyża u którego wszystko, co jest, jest w stanie idealnym. I dlatego moja walka o czystość będzie również podana w formie walki, jakby taki stan idealny, bo w rzeczywistości to trochę bardziej jest wymieszane wszystko. Myślę, że niektórzy będą mieli łaskę przejrzeć się w tym, będą mogli stwierdzić, gdzie są, może im to pomoże, co byłoby wspaniałe, No i zacznę. Każdy z nas przeżył nawrócenie. Czym jest nawrócenie? Nawrócenie jest zmiana stosunku do Pana Boga. Pan Bóg trafia na pierwsze miejsce. Nie zawsze to jest ten Pan Bóg, który, który, który jest taki, jaki jest, ale jest to Pan Bóg przez nas wyobrażony. To nawrócenie powoduje, że zupełnie inaczej widzimy rzeczywistość. Ono nie musi trwać sekundę, ono może trwać ileś tam dni. W każdym razie pod wpływem nawrócenia podejmujemy zobowiązania. Przede wszystkim w naszym mniemaniu Pan Bóg trafia na pierwsze miejsce, czy też nasze wyobrażenie Pana Boga, trafia na pierwsze miejsce i wiemy, że musimy żyć w czystości. W takiej czystości Serca i woli, czyli być dobrzy i tak dalej, i tak dalej. Dobrzy, no tamte i inne, i między innymi musimy zwrócić szczególną uwagę na czystość, bo chcemy żyć w czystości. I posłuchajcie, faktycznie tak się dzieje, że zaraz bezpośrednio po nawróceniu życie w czystości nie nas nastręcza nam problemów. Występuje zjawisko wyparcia. Po prostu wypieramy seksualność. Są jeszcze pokusy, ale każdą myśl nieczystą odrzucamy. Odrzucamy, tym bardziej, że jesteśmy często w jakimś stresie, w naprężeniu, tu rozwód. Ja sam po sobie pamiętam, jak to było. I nie mamy problemów. Później to wszystko chłodnie. Piękna jest nasza modlitwa, bardzo ładnie się modlimy. Pan na modlitwie zsyła nam smaki takie przyjemne, Czujemy się wręcz jak aniołowie, czyści, pięknie się modlimy. Chodzimy sobie do kościoła częściej niż raz w tygodniu, wyraźnie częściej, i mamy potrzebę tego chodzenia do kościoła. I po jakimś czasie, czasie liczonym co najmniej w tygodniu, znaczy no źle mówię, co najmniej, nie, chcę, nie wiem czy mówić o czasie, bo to jest powiedzmy osobniczo zmienne. Ale to jest po iluś tam, powiedzmy, tygodniach, miesiącach, może roku, może półtora, zaczynamy patrzeć na siebie takim wzrokiem, wiecie co? Że my jesteśmy święci, zaczynamy innych pouczać, czujemy wezbranie nawet religijne, zaczynamy innych przekonywać, jesteśmy jakby autorytetem i pouczamy, doskonale się modlimy, co zresztą wszystkim okazujemy wokół. Yy, czujemy się jak aniołowie, rosną nam małe skrzydła i olki, i w chwilach słabości zastanawiamy się, czy przypadkiem nie dostąpimy wyniesienia na ołtarze. Słuchajcie, to wszystko jest pycha. To jest pycha. Coraz bardziej polegamy na sobie Coraz bardziej. To jest pycha. Pokory w nas nie ma. Bóg? Bóg jest naszym wyobrażeniem Boga. Sami go sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. No i tak by było. Ale wcześniej czy później przytrafia się upadek. To znaczy nazwijmy to stajemy się mniej czyści. Upadek osobliczo zmienny. Dla jednego to będzie myślą, dla innego będzie to uczynkiem. To może być różnie. W każdym razie nie trafia do nas ten upadek. To wypadek przy pracy dalej. No i wiecie co? Idziemy do spowiedzi, wszystko jest fajnie, a później się przytrafia drugi raz, trzeci raz. No i między upadkami to nie ma tragedii, to nie jest dzień czy dwa, nie, to są takie serie, to mogą być miesiąc przerwy, także to jest nic groźnego. Dalej czujemy się tacy, no na, już święci, ale już na ołtarze się nie wybieramy, skrzydełka się cofnęły, aureola wyblakła, albo tak nawet wychowamy chowamy trochę. Yy, I patrzę, bo to jest 10 minut. Yy, Aureolka, Upadamy. Upadamy. Co? A, tak, no. Czekajcie, bo wpadłem z panteryku, na no, ja zęb, patrzyłem. Przerwę miesięczne W upadkach. I wiecie co? I te upadki następują. I w pewnym momencie z przerażeniem spostrzegamy, że: o, o, o kurczę. Wtedy było tak super, teraz jest mniej super. I zaczynamy lekko się bać Zaczynamy lekko się bać Że o, o, może się tego nie wygrzebie I zaczynają się problemy Bo zaczynamy myśleć, że już nie damy rady powstać I faktycznie upadki mogą się zwiększać Albo mogą być coraz bardziej bolesne tym bardziej, że ta nasza motywacja to jest tej czystości to jest po to, żebyśmy nie, mieli dobre samopoczucie. My, bo my się świetnie czujemy, jak jesteśmy czyści. Tak fajno się wtedy modlić. No i z lekka jesteśmy przerażeni. Czy przypadkiem to nie będzie taki kolaps zupełny, bo jak wiemy, po konkretnych upadkach to nawet następowało wygnanie z raju. I my zostaliśmy tak zwyczajnie z tego raju wygonieni i rozpoczynamy pracę, żeby wszystko wróciło do tego stanu, który był wcześniej. Ale to już nie jest możliwe. Już nic o własnych siłach nie jesteśmy w stanie zrobić, co do nas w końcu dociera. Nasza modlitwa przybiera inne formy. Pojawia się zawierzenie Bogu, bo już zwątpiliśmy w swoją siłę. Tak naprawdę. Już tylko Pan Bóg może nas z powrotem do tego stanu czystości wprowadzać. Nasza pycha gdzieś pomału zaczyna się ulatniać. A gdy się pycha ulatnia, to w to miejsce wchodzi pokora. Mamy o sobie coraz gorsze zdanie. I właściwie jedyne wyjście po jakimś czasie takiej walki to widzimy tylko w zawierzeniu Panu Bogu. Gdy już zrozumiemy, że to tak naprawdę, ta czystość, to nie zależy od nas. Gdy zobaczymy, że jest związek między naszą modlitwą, naszym wysiłkiem na, na modlitwie, naszą walką o to czystość, a faktyczną czystością, to po prostu jest bardzo ściśle powiązane. I gdy już zwątpimy we własne siły, pojawia się jeszcze jedno takie zjawisko. Wiecie co? Człowiek już pragnie tej czystości, ale już jest tak zmordowany, że on pragnie tej czystości nie dla swojego dobrego samopoczucia, nie, bo fajnie być czystym, bo się fajnie na przykład modli, tylko ze względu na Boga. I wtedy w człowieku zaczyna znikać to jego wyobrażenie, jaki jest Bóg, kim jest Bóg. Bóg zaczyna być po prostu tym Bogiem, który jest w Słowie Bożym. Bóg jest prawdziwym Bogiem, tym jedynym Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bogiem Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest Bogiem. I w ten sposób zostajemy jakby uleczani upadki jeszcze się zdarzają ale one już nie są bolesne już nie cierpimy tak jak wtedy ze względu na własną pychę ze względu na własne złe samopoczucie tu już raczej daje nam się we znaki cierpienie spowodowane tym, że obrażamy Boga że Bóg jakby znika Powstanie jest prawie że natychmiastowe, od razu zdajemy sobie sprawę. Dochodzi do takiej sytuacji, że nasze upadki nie są spowodowane nieczystością. One mogą być spowodowane ciekawością. Na przykład, czy ja jeszcze jestem facetem, albo czy ja jeszcze jestem kobietą, a może to ze starości już tak nie? I po prostu to są takie ciekawość, jakieś zakusy szatańskie i wtedy upadamy grzeszymy już wtedy czystością prawda tak to wygląda i to jest drugi stan ten stan to może trwać bardzo wiele lat z założenia dla większości ludzi tych, którzy przeprowadzili za natchnieniem Bożym skuteczną walkę o czystość może trwać już do śmierci Osoby, które podejmują życie konsekrowane, najczęściej te osoby, ale to nie tylko dla tych osób jest zarezerwowane, mogą też doświadczyć takiego boskiego, maryjnego macierzyństwa, czy ojcostwa świętego Józefa. To jest raczej zarezerwowane, tak jak jeszcze raz mówię, niezarezerwowane. To raczej osoby konsekrowane. Do tego potrzebne jest albo stary, stały spowiednik z dobrym rozeznaniem, albo kierownik duchowy, tu był wykład o kierownictwie duchowym, albo kierownik duchowy, bo to już po prostu napotyka o taką mistykę, tu już po prostu jest tak, to już jest mistyka. No i na tym chyba bez zakończenia zakończę. Po prostu narobiłem apetytu, że tam dalej jest jeszcze fajniej, tylko trzeba się mocno starać i nic samemu, wszystko z Panem Bogiem, prosić Go, a On zaniesie nas tam, dokąd chcemy wędrować, czyli do Niego. Dziękuję.